bo samolog sam jest fajny, ale ten napis jeszcze dodatkowo... Fajne, fajne. A mnie zastanawia, co ten znaczek tam na dole znaczy. <grym> a to można by rozszyfrować, tylko może jakieś zdjęcie i telefonem mi na tego, na Google'a wyszukiwarko obrazu, bo to można już teraz rzucać i a wiesz. I on... No, no, no, albo na Wolfram Alpha, ale w sumie, w sumie nie przyglądają się wcześniej etykiecie. Dopiero teraz zwróciłem uwagę. Może to znaczy samuraj, po prostu. <grym> <grym> może, albo, albo to jest podpis tego piwowara.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 tak to wygląda jakby ktoś w ogóle sprayem to najpierw narysował, nie? Takie zacieki. Tak, tak. Nie, nie się podoba bardzo. I papier jest genialny taki. No właśnie, i nie jest, jak otrzymałem długo w lodówce i nie nasiągł w domu parą, bo to mnie na na butelce zbiera trochę takiego. Mhm, mój też nie, ale to w ogóle jest taki jakby z odzysku, jakiś stary, szary papier, o no, świetna. No już rację, A czasem mam wrażenie, że od spodu przebija jakby jakaś czarna farba. Rzeczywiście jakby to już było już długie razy namalowane albo narysowane. A wiesz co, u mnie jest znowu tak, że ta czarna farba jest taka wytarta, jakby to było. Wiesz co, nawet jak przetrę palcem, to ona się bardzo, bardzo zdziera. Także to jest na żółtym papierze nadrukowane. Chyba. Aha. Aha! A nie, na białym jest, bo od spodu jest biały.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 Tak, a ten czeski rzeczywiście niedokrotnie tam pobywałem, smakuje całkiem inaczej niż ten zakupiony w Polsce. A akurat powinien tak samo smakować, bo już teraz wszystkie sprzedawane w Polsce piwa są w Czechach robione. Mm -hmm. a, w jakiś a... rok czy, czy dwa lata temu w ogóle wycofano produkcję Piznera Pol... w Polsce. A mówisz, bo ja mówię o takich nalewanych barze z... z, a, z... Aha, aha ja, ja mówiłem tego, akurat że... o butelkowym.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 procent alkoholu i temperatura i w, gdzieś widziałem chyba Jest brzeczki nastawnej, jakie dobrze widziałem? A nie, to chyba na stronie widziałem. w sumie zastanawiam się o, o, jak, z jakiej brzeczki odfermentowali do 5,1%, czy to będzie jak w przypadku Wiwy? dosyć łagodne i czy raczej mocne, jak to ile mają zwyczaju? Ja szukałem i bodajże to było 14% ekstraktu początkowego, więc nie, nie ma tragedii. W no, Polsce nie, by a... z tego się 7,5% pewnie wycisnęło. Zapewne. Dobra, to Dobrze. otwierajmy. No moje było bardzo mocno nagazowane. Strzeliło jak... Moje... Moje mniej, ale za to od razu unosi się zapach drożdy. Mhm.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 Wlałem sobie tak odrobinkę na razie i piana jest dosyć wysoka. No ale spróbujmy. Piana. Jednak czy tym wszystkim się nie uda. Ja nalałem gdzieś centymetr, a piany mam do połowy. No to prawda, ja też mam 2 centymetry piwa i z siedem, osiem centymetrów piany. Bardzo się. I utrzymuje się. No, no, właśnie to mnie martwi.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 ważne, jakie piwo, ważne, jaki podcast. Podcast o piwie. No Ja tam jestem. Ja bo Cześć. nie wiem, co się stało, ale rozmowa się zerwała i w ogóle jeszcze raz dzwoniłem teraz. Tak? Mhm, mm nie, ja nie tak wiem, w ogóle. Aha, widzę, że automatycznie yy, ponowiło tą, tą rozmowę, bo ja nic nie, nie kliknąłem w Skype'ie.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 wyjątkowo, to, jeśli chodzi o gorzkość, podejrzewam, że ibu to nie jest 80 w stylu e, imperium. A no, tak na to... pewno nie. <laughs> Ale wiesz co, ja tutaj nie potrzebuję absolutnie ani jednego stopnia ibu więcej. Jest, jest fenomenalnie. Naprawdę piwo bardzo mi smakuje. Jest, jest mocno gorzkie. Tu nie ma co ukrywać jest takie, według mnie grejpfrutowe posmaki zostawia jest szalenie, szalenie pełne. Ja biorąc początkowo czuję właśnie bardzo dużo cytrusów, a potem ten smak z, z takiego słodkawego przemienia się w taki mielowy, bardzo gorzki. Co jest oczywiście dobrym finiszem, bo piwo gorzkie powoduje, że gasi pragnienie. Idealnie. Mhm. A jeszcze ja zauważyłem to, że jak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 Próbowałem tego Pale Ale'a i on był jeszcze słabszy, bodajże 4,5%, także no widać Kocurowi nie zależy na windowaniu procentów w piwie. No Chodźmy. i wydaje mi się, że tacy świadomi konsumenci dodatkowo tylko przyklasną temu. Zgada się, chociaż miałem okazję przeczytać dziś, że Kocur uważał najbardziej, yy, a piwo o największej zawartości alkoholu. Czytałem, że Brzeczko nastało na miała 30%. Balingów ekstraktu, czyli dosyć mocno yy, procentowe będzie to piwo podejrzane, że ponad 10 może mieć nawet. Także mają oh. również w swoim portfolio piwa, które mają w yy, zawartość alkoholu. No co do najmocniejszego piwa, to ja słyszałem, że jest takie piwo jak Sing The Bismarck, które ma 41% alkoholu. O jak? <grych> tak i nie wiem, czy przypadkiem ktoś nie pobił tego rekordu.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 szczególnie na te gorące dni, które nas teraz zastały. Ponad 30 stopni to orzeźwiające piwo jest małagodzące w swoim działaniu na te upalne chwile. No, może u mnie aż takiej temperatury nie ma, jest jakieś nie wiem, 22 3 stopnie, ale niemniej wyobrażam sobie, że w taki upał to kocur do zbawienia. Piwo jest bardzo dobre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 te litrowe pety w Polsce po, po 15 zł ktoś kupował. W Także. No tak mi się wydaje, że tak na prowarbizie przeczytałem, więc to cena by była naprawdę świetna. Bardzo atrakcyjna. Za litr takie piwa. No to, to dwa razy tanie niż szklane buteleczki. Mhm. Zaraz postaram się znaleźć, bo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 Dlatego, że 9 bym dał tak, dla tak chmiel. Mhm, no wiadomo, co kto lubi. A Ale. 10 dla Imperium, oczywiście. No. A próbowałeś Viva Tak, tak. Próbowałem. Bardzo dobre piwo, orzeźwiające, tylko że przeniczne I to jest piwo, które... Em, bardzo jest bogaty w swoim smaku, jednak te drożdże tam pracują do samego końca. No, powoduje oczywiście dla osób, bardziej, dla osób, które mają bardziej wrażliwy układ pogarmowy, pewne niedolegliwości i no, to... nigdy nie więcej niż jedną. <laughs> no. Właśnie, więc ja, ja z bardzo lubię, ale nie mogę więcej niż pół e, wypić, bo potem rzeczywiście cierpię. O, no.